Tak czasowo rzeczywiście prawie nam się udało to rozłożyć na dwie części, bo teraz będzie ta druga część, taka zasadnicza, i już teraz spójrzmy z tych tekstów, wypływa właściwy kierunek. Co możemy zrobić z cierpieniem? To przygotowanie poukładało, daj Boże, nam pewne nasze patrzenie na cierpienie. Nie pytać dlaczego, skąd i po co, mimo że tych pytań się tu wiele, nawet ja je prowokowałem, pojawiało, to jednak nie na to ma być kładziony akcent. Nie pytać dlaczego, skąd i po co, pytać, co mogę z nim zrobić. Ale z dopowiedzeniem. Jako chrześcijanie dużą część odpowiedzi znajdziemy w Piśmie Świętym. Jak ksiądz Darek też pięknie na rozpoczęcie Eucharystii nam zaakcentował szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym, ale realizować z Chrystusem, tylko z Chrystusem. Tak to wybrzmiewa jako taka kategoria, kategorycznie, ale z drugiej strony tak to wybrzmiewa jako wielki przywilej, bo ja lubię to akcentować, że no to jest nas, chrześcijan, przywilejem, że Chrystus na temat cierpienia powiedział wszystko właśnie na temat tego, co z Nim zrobić z cierpieniem. Nie akcentujmy za bardzo tego, nie kłaćmy akcentu na tą płaszczyznę. Chrystus powiedział na temat cierpienia wszystko, ale też potwierdził to swoim świadectwem. Zrobił wszystko jako ideał, co powinno się z cierpieniem zrobić, co my możemy i co powinniśmy z cierpieniem zrobić. Czyli mamy no, najbardziej optymalną wizję, co z cierpieniem można zrobić, jaką w ogóle można osiągnąć. Natomiast Źródłem do szukania recepty na to, co można zrobić, jest Pismo Święte. Ja pewne fragmenty teraz troszeczkę przyspieszę, żeby na tą najważniejszą część nam zostało więcej czasu. Najpierw piękna przypowieść o faryzeuszu i łazarzu, przecież o bogaczu i łazarzu, ale, kochani, pamiętajmy, że przypowieść to jest historia wymyślona. To nie jest opis, relacja, wydarzenia, tylko Jezus opowiadając go, bo autorem przypowieści jest Jezus, Jezus opowiadając tę przypowieść szczegóły z tego opowiadania wymyślił po to, żeby nam treści przekazać. I znamy ją. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę, bisior, Dzień, dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał brak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy od pani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. To nie jest koniec. Tam jeszcze dość duża część została ale dla nas to akurat, ten fragment, ta część jest najważniejsza. Jezus prowadzi to w ten sposób, że pokazuje tych dwóch bohaterów. Życie jednego wyglądało tak, życie drugiego wyglądało tak. Umierają, choć oczywiście bardzo możliwe, że w różnym odcinku czasowym. I co się dalej z nimi dzieje? Ten swoje miejsce po śmierci ma tu, ten swoje miejsce po śmierci ma tutaj. I od razu wyraźnie, tak czysto, naprawdę bardzo czytelnie ta kontrastowość jest widziana. Bogacz za życia miał wszystko, wotkłani, łazarz, cierpiał, ale kochani, tu jest bardzo dużo szczegółów, żebrak, ubram tego bogacza, psy przywodziły, i lizały jego rany, te wszystkie szczegóły są bardzo ważne. Yy... Zresztą nie wiem, dlaczego mi ten slajd Hioba tutaj wskoczył, on tu nie powinien być. To wszystko jest bardzo ważne. To są takie ilustracje do tej przypowieści. Ta jest dość ciekawa, właśnie obecność tego psa. Natomiast ta tak bezpośrednio to pokazuje, jak to ewentualnie mogło się dziać. Oczywiście też z pewnym ewentualnym wyolbrzenieniem bogactwa tego bogacza. Nie był chory na trąd. To jest pewne, bo gdyby był chory na trąd, to nie mógłby przebywać w bliskości tutaj tych siedlisk żebrak okryty rzodami, bardzo biedny, bezdomny, chory, głodny, samotny, upokorzony. I te właśnie psy, te psy nie zostały tu wprowadzone przychodzące i bieżące jego rany jako obraz kogoś, kto przynosił mu ulgę temu żebrakowi. Te psy są dodatkowym elementem wzmacniającym właśnie ten status upodlenia owego żebraka. Bo kochani, zgodnie z symboliką biblijną, psy mają bardzo, negatywny, ma bardzo negatywne znaczenie w symbolice biblijnej. Właśnie są przedstawione jako coś bardzo, bardzo negatywnego. Przepraszam, powiem dosadnie. No po prostu te psy tutaj potwierdzają, że pozycja tego łazarza mogła być porównana do takiej wyrzuconej, śmierdzącej padliny wręcz niepotrzebnej, odrzuconej. Od takiego właśnie, jakimi zajmowała się też matka Teresa z Kalkuty, zbierając tych umierających, ale pamiętajmy, gnijących, śmierdzących, gryzionych przez szczury, przez jakieś inne robaki. Takich właśnie matka Teresa zbierała. Takich odrzuconych całkowicie. I takim jest ten Łazarz. Po śmierci Łazarz od razu łono Abrahama. I tutaj już jest dla nas... Pewne światło, cierpienie i po śmierci wynagrodzone tym łonem Abrahama. Tak by można było powiedzieć, przepraszam, tak łatwo to się mówi i tak łatwo to wybrzmi, że samo cierpienie wystarczy do tego, żeby dostać się po śmierci na łono Abrahama. To już jest pewne światło, pewne cierpienie. Ale to jest początek jakby szukania tych recept na to, co z tym cierpieniem można zrobić, można tutaj wywnioskować tak troszeczkę a priori, tak troszeczkę dopowiadając, że coś musiało w tej postawie, że braka jeszcze być. Yy, jesteśmy uprawnieni do tego, dlatego, że Biblia ma właściwość samointerpretacji, ale co jeszcze mogło być, to zaraz to wybrzmi w innym fragmencie. Natomiast ja jeszcze na chwilę wrócę do owego Hioba, bo jak powiedziałem, nie wiem dlaczego mi się ten slajd przestawił, bo Historia Hiobia jest dużo wcześniej, bo to jest Stary Testament. Przy bardzo proszę, żebyśmy nie ulegali takim też może za daleko idącym klimatom gloryfikowania tej księgi Hioba w tym wymiarze, w tym znaczeniu, że na temat cierpienia w księdze Hioba jest napisane wszystko. Nie, nie, nieprawda, nie wszystko. Jest to niewątpliwie bardzo ważny traktat o cierpieniu, poemat o cierpieniu. Ale on nie, nie zawiera odpowiedzi na wszystko. Natomiast to, co jest w Księdze, znaczy wszystko można z Księgi Hioba wydobyć, wydobyć pod warunkiem, że będzie się odczytywać w świetle Nowego Testamentu. Oświetliwszy ją światłem Nowego Testamentu, a więc tego, co tam jest napisane, co Jezus powiedział, co Jezus zrobił, to niewątpliwie no, jest to bardzo bogata w treść księga będąca traktatem o cierpieniu. Ale gdyby tylko ją odczytywać samą i powiedzieć, to wystarczy, żeby jak najwięcej na temat wartości cierpienia się z Pisma Świętego dowiedzieć, to nie, to nie wystarczy. Natomiast to, co jest najważniejsze, to zburzenie właśnie tego starotestamentalnego myślenia. Kochani, pamiętacie, w tych pewnikach na temat cierpienia pojawiło się stwierdzenie, nie jest karą za grzechy. I to stwierdzenie nie jest karą za grzechy. Wypływa właśnie z księgi Hioba. To m.in. ten fragment o tym mówi. Patrzcie, dlaczego dokuczasz mi, powiedz, przyjemnie ci mnie uciskać, odrzucać dzieło swych rąk. Przepraszam, to jeszcze, to jeszcze nie jest to, bo to jest fragment, który mówi, że Hiob też miał pewne wątpliwości i obrażał się na Pana Boga, ale ostatecznie stwierdza. Dalekim do od tego, by słuszność wam przyznać, jak długo żyć będę, twierdzę, żem czysty że prawości, a nie porzucam serce nie dręczy mnie nigdy sumienie mam czyste serce nie dręczy mnie nigdy czyli Hiob wyraźnie odrzuca to starotestamentalne myślenie zgodnie z którym cierpienie jest karą za grzechy dlaczego on tak cierpi? ale musiał nagrzeszyć nie? Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy dotknął go i kochani, proszę popatrzeć, że tak jest klimat całego Starego Testamentu. I tak księga dokonuje właśnie takiego jakby rewolucyjnego przestawienia świadomości w patrzeniu na cierpienie. Hiok ostatecznie mówi, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. To też można podpiąć do jego spojrzenia na cierpienie. To jest wielka tajemnica. Nie wszystko jest, jesteśmy w stanie zrozumieć. Zostawmy... Panu Bogu w tym przedziale zaufania, ale pewne jest to, że cierpienie nie jest karą za grzech. I to jest ta rewolucyjność Księgi Hioba. To jest największe przesłanie, które płynie z Księgi Hioba. Natomiast dalej szukajmy światła w tekstach nowotestamentalnych i tu jest kolejny bardzo ważny tekst. I to już nie jest przypowieść. To jest relacja. Wszyscy ewangeliści zawierają, przedstawiają tą historię obecności owych dwóch łotrów. Niewątpliwie, tylko Łukasz relacjonuje przebieg tej makabrycznej rozmowy. Makabrycznej, bo w jakich okolicznościach się odbywającej? Nie? Przybici do krzyża oddający już ostatnie oddechy. Z taką precyzją Łukasz to zapisał. Niech nikt nie próbuje kwestionować prawdziwości tych treści. To jest jeden z czterech ewangelistów. To jest autor natchniony. Pewnie można zadawać pytanie, dlaczego w trzech pozostałych wersjach Ewangelii jest tylko informacja, że oni byli obok Jezusa, a tylko Łukasz zrelacjonował przebieg tej rozmowy. To już jest inna płaszczyzna, żeby próbować znajdować odpowiedzi, ale faktem jest, że przebieg tej rozmowy został zapisany. I kochani, tuż jest prawie wszystko, można powiedzieć, na ten temat, co z cierpieniem można zrobić. Patrzcie. Obaj szli tą samą drogą. Mówimy o tych łotrach. Obaj szli tą samą drogą. Obaj na równie wielkim poziomie cierpieli. Ten jeden jeszcze dodaje, że cierpieli, bo im się należało to cierpienie w tym znaczeniu, że kara przez władzę ludzką wymierzona. Należała im się ta kara. Należało im się to cierpienie. Ale niewątpliwie jest to też ogromny poziom bólu. Bo, kochani, nie można mi wątpliwości co do tego, że co do poziomu bólu fizjologicznego, tego doświadczenia umierania na krzyżu, to jest to jeden z najwyższych poziomów cierpienia. Dlatego tak bardzo, przepraszam w ulubiony przez Rzymian. Dlatego, że, no, proszę popatrzeć na y, przywilej, jaki spotkał świętego Pawła. Co było tym przywilejem? W jaki sposób dokonano na nim kary śmierci? Ścięciem mieczem? Nie? Rzeczywiście, Wielki przywilej go spotkał zarezerwowany dla obywateli Rzymu. Takim był, dlatego nie musiał umierać na krzyżu. Natomiast umieranie na krzyżu, niewątpliwie wielkie okrucieństwo, ale przysparzało bólu na jednym z najwyższych poziomów, jaki tylko można sobie wyobrazić. Myślę, że nie ma przesady w porównywaniu tego poziomu bólu do bólu, który... W opiece paliatywnej nazywa się, definiuje się jako ból totalny, występujący w ostatnich tygodniach w tak zwanym stanie terminalnym choroby nowotworowej. Kochani, nikt z nas nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, bo nawet jeśli, no nie jest to dotknie nas jakiś bardzo poważny uraz i coś okrutnie, mamy, przepraszam, zmiażdżoną nogę, zmiażdżoną kompletnie, i możemy mdleć z bólu i okrutnie nas to boli to i tak nie ma to porównania z tym tak zwanym bólem totalnym, który występuje w stanie terminalnym choroby nowotworowej. Bo ból totalny to jest ból, w którym, uwaga, każda komórka ciała każda komórka ciała wywołuje ból o najwyższym poziomie. Nieporównywalny jest ten ból i nikt nie jest w stanie znieść ten poziom bólu. Albo morfina, albo się umiera z bólu, albo się on dla z bólu. Morwina, tylko umiejętnie dawkowana jest w stanie łagodzić poziom tego ból, czy jakieś inne środki znieczulające, znieczulające ból. I ten poziom bólu jest porównywalny właśnie do bólu fizjologicznego wywoływanego przez karę krzyżowania. Takie okrutne cierpienie i jeden z nich nie wykorzystuje. Jeden z nich odwraca się od Jezusa, a drugi słyszy, dziś ze mną będziesz Braj. Drugi słyszy, dziś ze mną będziesz braju. Uwaga, pytanie: za co spotkała go taka nagroda? Przecież był bandytą i prawdopodobnie naprawdę mnóstwo świństw popełnił w swoim życiu. No, załóżmy, że rzeczywiście był takim złoczyńcą spod ciemnej gwiazdy. Dziś ze mną będziesz braju. Za co spotkała go taka nagroda? Za wiarę, za zwrócenie się w stronę Jezusa, ale tylko 50% odpowiedzi. Uznał swoich win. Uznał, uznał, uznał. My słusznie cierpimy, słusznie. My odbieramy bowiem słuszną karę. Uznał, niewątpliwie. Za co jeszcze? Ufność. Co jeszcze? Zwrócenie się do Jezusa. Co jeszcze? Co jeszcze? Za mało. To wszystko za mało. Współczucie, pokora. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Ja akcentowałem to przed chwilą w tym wywodzie mocno i długo. Cierpiał. Cierpiał. cierpiał. Ten facet umierał, przybity na, do krzyża, cierpiąc ból fizjologiczny na najwyższym poziomie. Ten drugi też cierpiał. Ten drugi też cierpiał, ale nie usłyszał, dziś ze mną będziesz w raju. I nie był w tym raju. Bo ten drugi właśnie tego nie zrobił, co tutaj ładnie opisałyście wszystkie. Nie zwrócił się do Jezusa, nie poprosił. Panie, wspomnij na mnie. Obaj cierpieli, czyli można tak powiedzieć. Obaj mieli niezwykłą okazję, żeby za moment po oddaniu ostatniego oddechu, tak jak łazarz, znaleźć się na łonie Abrahama. Niezwykłą okazję. Ten jeden ją wykorzystał. Jezus wspomni na mnie. Ten drugi powiedział, dziękuję. Czyli już mamy bardzo ważny punkt recepty na wykorzystanie cierpienia. Jeśli już ono jest, ten ból fizjologiczny, to ono, to cierpienie, już nas bardzo mocno otwiera na możliwość wykorzystania na tym najwyższym poziomie, zbawienie. Ale i tak może to nie wystarczyć, jeśli nie będzie właśnie tego. Jezus wspomni na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Pani obaj mieli tak blisko Jezusa i pamiętajmy o tym, że każdy cierpiący ma tak blisko Jezusa. Ale mimo tego, że Jezusa może mieć tak blisko, w jakim znaczeniu możemy mieć Go bardzo blisko siebie? Od chociażby takim, że regularne życie sakramentalne, że pełne życie sakramentalne nie wystarczy. To może nie wystarczyć. W momencie tego cierpienia, konkretnego cierpienia, dotknięcia tego, tym bólem, Ważna jest oba właśnie decyzja. Jezus wspomina mnie, kiedy wejdzie do swojego królestwa. Coś jeszcze z tą decyzją jest związane, ale to za chwilę będzie rozwinięte. I ten fragment właśnie uprawnia nas do tego, żeby powiedzieć, że ów łazarz z przypowieści, ale jednak to była przypowieść, nie historia, cierpiąc nie odrzucił tej łaski cierpienia. On jeszcze nie znał Jezusa. Łazarz z przypowieści o bogatszym łazarzu. Nie? Jezus opowiada o nim. Ale znalazł się na unii Abrahama, bo nie odrzucił tego cierpienia. Nie przyjął postawy buntu wobec cierpienia, którą przyjął ten drugi łotr. Buntu wobec cierpienia. Zero pożytku. Żadnego pożytku. To już jest, kochani, bardzo ważna recepta na cierpienie. Jeśli ono nas dotyka, niedobrą postawą jest bunt. Niedobrą postawą jest nieprzyjmowanie tego cierpienia. Odrzucanie tego cierpienia. To nie daje możliwości wykorzystania. To jest bardzo trudne, ale, ale jeszcze to za chwilę rozwinę. Łot z krzyża, czyli już mamy dużo. Święty Piotr, tutaj tak szybciutko, patrzcie. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, Abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli, taka, jeżeli tylko zasmakujecie, że słodki jest Pan. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywy kamień, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania, uwaga, dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli, Pani, mamy tę predyspozycję, żeby składać te duchowe ofiary, tak jakby obok Jezusa, razem z Jezusem, ale bardzo ważna jest ta pierwsza część. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie. Zazdrość jakiekolwiek złe mowy. Jak niedawno nie, jak niedawno nie rozumiem, wragnicie duchowego, mleka, niewątpliwie jest tutaj mowa o Eucharystii, ale ten początek. Czyli znowu, żeby jak najwięcej dobra wartości wykrzesać z cierpienia, które nie daj Boże w jakiejkolwiek formie mnie dotyka, to też punktem wyjścia jest ta moja wewnętrzna predyspozycja. W skrócie mówiąc, chodzi o regularne życie sakramentalne. O spowiedź ze wszelkimi jej warunkami, warunkami dobrej spowiedzi i Eucharystia. I to jest niezależnie od tego, czy cierpienie mnie dotyka, czy nie, jak intensywne jest, to jest w ogóle punkt wyjścia. Do tego, żeby potem kiedy nie daj Boże będzie się intensyfikować, jak najwięcej wartości z niego wydobyć. Czy To jest dla nas podpowiedź, że będąc wyznawcami Chrystusa w Kościele katolickim mamy przecudowne środki, tak zwane środki nadprzyrodzone, sakramenty, życie sakramentalne. I punktem wyjścia jest regularne życie sakramentalne, regularna spowiedź, regularne korzystanie z Eucharystii. I to dopiero może być dla nas punktem wyjścia, czy dużym ułatwieniem do wykorzystania cierpienia. Tutaj jeszcze troszeczkę przeskoczę. Natomiast też bardzo ważny fragment, ale tutaj nie ma, nie ma takiej recepty, tylko Jezus jakby mówi, co trzeba z tym robić. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż, który niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie straci, jak kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii zachowa je. Ja bardzo lubię w tym stwierdzeniu, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, wskazywać, że, kochani, nie jest ważny w tym krzyż, o którym tutaj Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Najważniejsze w tym stwierdzeniu, w tym wersecie jest to, niech weźmie. Najważniejsze zbranie krzyża. Tych dwóch łotrów miało ten krzyż. Miał ten przywilej w cudzysłowie, makabrycznie to brzmi, miał ten przywilej robienia dokładnie tego wszystkiego, tak jak Jezus. Szli za Jezusem, <śmiech> nie z własnej woli, no dano im taką możliwość, przybito im do krzyża, ich do krzyża. No już najlepsze, pełne zrealizowanie dokładnie tych słów, nie? Niech zawsze się, niech weźmie krzyż swój, tylko że ten jeden nie wziął krzyża. Niech weźmie, ten jeden nie wziął. W sensie tej decyzji woli, nie? odrzucił ten krzyż. Też nie będziemy się teraz rozwijać, dłużej zatrzymywać, ale dochodzimy do sedna, bo cały ideał właśnie tej metodologii cierpienia, co z nim zrobić, zawarty jest tutaj. To jest ta czwarta pieśń o słudze Jachwe dziewięć wieków przed Chrystusem. Dziewięć wieków przed Chrystusem Izajasz to opisał i po dziewięciu wiekach Jezus to zrealizował. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem. Pani w tym krótkim fragmencie, w tych trzech zdaniach jest rzeczywiście zawarta cała recepta na to, chrześcijańskie, chrystusowe cierpienie. Co z nim zrobić, jeśli ono się pojawia? Co z nim zrobić, jeśli ono już jest? Co z nim zrobić, żeby wydobyć jak najwięcej wartości? Co z nim zrobić, żeby ono miało wartość zbawczą dla mnie i dla innych? Dla wielu innych. Za chwilę też to wybrzmi tutaj. Tu jest wszystko. Tu jest właśnie ta metodologia. Oczywiście, uwaga. to co jest tutaj odczytujemy w świetle tych pozostałych fragmentów. W świetle Hioba, w świetle Łazarza, Łotrów z krzyża słów świętego Piotra to jest właściwość Pisma Świętego, ta sama interpretacja. Dzięki tamtym fragmentom możemy wszystko z tego wydobyć i też dzięki temu, że Jezus tak to zrobił, jak tu jest opisane. W pełni ten ideał zrealizował. Oczywiście niech nikt nie mówi, że tylko Jezusowi się udało. Nie zaraz powiemy, dlaczego nam też się ten ideał może udać zrealizować w pełni. Gdzie jest ta metodologia? Tu przepraszam, jako ilustracja do tych słów, bo ja nie ukrywam, że czytując się w te słowa przychodzą do mojej świadomości właśnie obrazy z filmu Mela Gibsona z pasji, bo Jezus to zrealizował, a Mel Gibson pokazał to, nie? No więc to jest właśnie ten fragment zrealizowany przez Jezusa, który bardzo mocno przeżywaliśmy, oglądając pasję, każdą scenę i tą scenę biczowania i tą scenę drogi krzyżowej krzyżowania, Pamiętając oczywiście cały czas, że film Pasja nie zakończył się na tym momencie. Na tym, że krzyż, że Jezus, że ciało Jezusa w grobie. Jaka jest ostatnia scena w filmie Pasja? Ostatnia scena. Ostatnia scena. Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. Jezus wstaje, wychodzi z tego grobu. Taka jest ostatnia scena w filmie. To jest też dla nas perspektywa. Nie to cierpienie, cierpiętnictwo, tylko ta perspektywa właśnie, tak jak Jezus to zrobił. W takim razie, co się składa na ten ideał? Wypunktujemy to. Dręczono go, lecz sam dał się gnęlić. Pierwszy punkt tej metody cierpienia. Tej metody takiego idealnego cierpienia. Bardzo trudny. Zgoda na cierpienie. Kochani, jak to inaczej rozumieć? Dręczono go, owszem, oni go pojmali, oni go uwięzili, oni go przyprowadzili na to miejsce biczowania. Dręczono go. A co znaczy sam dał się gnębić? Mówił do nich, to chodźcie, chodźcie tu, związujcie mnie, tak, tu mnie przywiążcie o tego yy, słupa i tu mnie biczujcie. Nie w tym znaczeniu. Bo To byłoby, przepraszam, nienaturalne cierpiętnictwo, tylko w tym znaczeniu zgodził się na to cierpienie. Czyli pierwszy punkt, w momencie, kiedy spotyka nas jakieś cierpienie, tak jak właśnie ten ów, łazarz w domyśle możemy mówić, ale przede wszystkim łot z krzyża, to nie odrzucenie tego cierpienia, nie buntowanie się, tylko zgoda. Zgoda na cierpienie. Kochani, to musi mocno wybrzmieć, chociaż to nie jest takie łatwe. Czyli uwaga, w jakiejkolwiek sytuacji, czegoś przykrego, najprościej odnieść to można do jakiegoś bólu fizjologicznego. Ja nie ukrywam, to może dziwnie zabrzmi, ale yy, z tym, yy, to patrzenie na cierpienie <try> dla mnie doszło już do takich granic, powiedziałbym, yy, no, pełnej interesowności. Kiedy siadam na jakiś fotel dentystyczny na przykład nie, i wiem, że będzie bolało, bo będzie bolało. To też w tych kategoriach myślę. No kurczę, no, no, ja jestem bezsilny wobec tego, że to będzie za, za chwilę bolało. Bo nie wiem, bo nawet jakieś ropne zapalenie zęba. No i to jest ponad mną. Będzie bolało. Ale od razu trzeba tą okazję wykorzystać. Bo to i tak będzie bolało. Więc żeby się nie zmarnowała. Ta dawka cierpienia wynikająca z tego właśnie, właśnie bólu. Co w tym momencie trzeba zrobić? No siedząc na tym fotelu. Właśnie ten, ach Panie Boże, godzę się, dobra, godzę się na to. Dobra, niech boli, ale godzę się na to. Ten element zgody. Oczywiście ja się nauczyłem jeszcze jednej rzeczy że od razu Panu Bogu wskazuje adresata. Czyli przyjmuje to cierpienie i ofiarowuje w intencji. I ofiarowuje w intencji, i ofiarowuje w intencji. Czyli, żeby wykorzystać, owszem, to trzeba się zgodzić, ale od razu podpowiedzmy Panu Bogu, kogo ewentualnie tą łaską, tej mojej zgody, tego cierpienia chcemy obdarzyć, obdarować. No myślę, że domyślamy się, że w naszych uwarunkowaniach rodzinnych to są to najbliższe osoby. Ja zawsze Wymieniam w tych moich intencjach moją żonę i, i nasze dzieci. I cokolwiek. No, dzięki Bogu, jak powiedziałem, nie spotyka mnie jeszcze y, jakiś tam stan choroby, ale rok temu miałem zabieg na, no, pa, bardzo ponoć według specjalisty niebezpieczne żylaki, boż nie miałem przepływów krwi y, w dużej części tej nogi. No i normalnie blok operacyjny z, z, z, z nieczul znieczulenie to do kręgosłupa takie... No widziałem, że będzie coś tam w związku z tym bolało, nie? To jeszcze przed wyjazdem na blok operacyjny, tak sobie leżąc w łóżku w chwili modlitwy właśnie to powiedziałem. Panie Boże, wszystko, co będzie z tym związane i w czasie operacji, i po operacji, i w wychodzeniu z tego, wszystko przyjmuję, godzę się na to cierpienie, na ten ból i ofiarowuję w intencji żony i dzieci. Może jeszcze jakaś intencja była, bo może coś niedobrego się działo w tym momencie. W tej chwili mamy z żoną taką intencję, obmadlamy i wzmacniamy naszą ofiarą z cierpienia bardzo ważną zagrożenia małżeństwa naszych bardzo bliskich przyjaciół i to bardzo poważnego zagrożenia małżeństwa. I to właśnie tak trzeba robić, że od razu jakby tego adresata wskazywać i przy tej zgodzie Panu Bogu dopowiadać, godzę się Panie Boże na to cierpienie i ofiarowuję je w tej intencji i ofiarowuję je tej intencji. Oczywiście zgoda na cierpienie nie jest zaniechaniem leczenia, usuwania przyczyn bólu. Myślę, że rozumiemy, nie? że to nie może być tak, że no dobrze, Panie Boże, jak cudownie, że mi tą nogę zmiażdżyło, będzie mi teraz bolało, godzę się na to i zostawcie, nic mi nie róbcie, niech mnie to gnije, niech gangrela mnie złapie, ja będę umierał. No wiadomo, że nie, bo to jest głupota. To jest po prostu głupota. Tylko wiadomo, że jeśli jest jakieś schorzenie, wywołujące ból podejmuje proces leczenia, to bardzo często z tym procesem leczenia też jest związany ból, bo od chociażby operacja czy od chociażby jakaś bolesna rehabilitacja, nie, wręcz nawet zgodnie z siódmym przykazaniem, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podejmować leczenie. Musimy poddawać się leczeniu, Przejść się przyczyną, ale też wypowiadać Bogu swoją zgodę na stan, negatywne odczucia, na krzyż, aby wyeliminować sprzeciw, umożliwić dotarcie Bożej łaski. Jak długo będzie w nas bunt, Bóg nie rozpocznie w nas działania z jednej strony tego wspierającego, a z drugiej strony właśnie tego owocowania cierpienia. Tak jak w przypadku tego drugiego łotra. On trwał w buncie zero wartości z tego cierpienia. I nie dlatego, że Pan Bóg nie chce, tylko dlatego, że we mnie ten bunt jakby właśnie powoduje to odwracanie się od Pana Boga. To jest ta alternatywa. Albo z Jezusem to cierpienie wtedy owocuje maksymalnie, albo bez Jezusa. Przypatrzeć, że w przypadku od chociażby tych objawień, chociażby tego wspominanego Lourdes, którego w tym roku mamy 150. rocznicę, Maria wyraźnie Bernadette zapytała, czy jesteś gotowa cierpieć za grzechy tego świata? Czy godzisz się na przyjęcie tego cierpienia? Ona musiała tą zgodę wypowiedzieć, nie? Nawet jakby wybierając taką osobę, Pan Bóg też oczekiwał na tą zgodę. Pani, tu bym chciał od razu dwa takie dopowiedzenia powiedzieć, wyrazić. Może nawet trzy. Po pierwsze, prawdopodobnie, jeśli to jest cierpienie długotrwałe, no nawet nieprawdopodobnie, a na pewno, jeśli to jest cierpienie długotrwałe, to nie wystarczy jednorazowy akt tej zgody. Nie wystarczy raz, by krzyczeć Panu Bogu, Panie Boże, dobrze godzę się, godzę się. Zrób z tego cierpienia jakiś pożytek. Prawdopodobnie nie wystarczy raz. Mogą nadchodzić jakieś chwile słabości, możemy w tej zgodzie słabnąć i może się w którymś momencie wkradać bunt. Tutaj taki konkretny przykład też nawet mam, bo kiedy właśnie tam w Głogowie miałem przyjemność prowadzenia takich rozważań właśnie na temat tego fragmentu, po nauce poprosiła o chwilę rozmowy kobieta, która w czasie tego spotkania nie siedziała, tylko stała przy ścianie. Miała taki wysoki stołeczek, tak delikatnie mogła no jakby oprzeć się o ten stołeczek, podpierając się dwoma kulami. Było to jakieś schorzenie, które prowadzi do... Jedna z takich postaci reumatyzmu, która prowadzi do sztywnienia stawów. Ostatecznie też, zresztą tutaj w tej książce Zielonej się Nadziei jest taka sama historia. Młody chłopak Fausto Faustogei, którego na studiach i to na dodatek studiując medycynę na pierwszym roku właśnie to schorzenie łapie. W jej przypadku było to samo. W klasie maturalnej i to na dodatek w liceum sportowym Będąc koszykarką grającą w lidze już. Nagle się to schorzenie rozpoczęło. Diagnoza i stwierdzenie, że jest to ta choroba, która będzie postępować przez kolejne wiele lat, ale nigdy już nie uda się jej wyeliminować. I ona mając 41 lat, czyli już 22 lata za sobą tej choroby, mówi tak, panie Czesławie, ja też trwałam długo w buncie, tak jak ta Jenny z tej książki, z dwa lata nie mogłam obrażona na Pana Boga oczywiście na wszystkich i na Pana Boga nie mogłam się z tym pogodzić, jak to taka piękna kariera sportowa była przede mną wykrzyczałam w którymś momencie dzięki łasce i wsparciu wielu osób, wykrzyczałam tą zgodę ale mówi tak Panie Ministrzowie ale od tamtej pory muszę tą zgodę wykrzykiwać codziennie wtedy się zgodziłam i od tamtej pory muszę ją codziennie wykrzykiwać a szczególnie kiedy są remisje bólu kiedy ten ból się potęguje, środki zniszczające przestają działać, zaciskam zęby i krzyczę, Panie Boże, godzę się na to, Panie Boże, godzę się na to. Cały czas musi być właśnie taka odpowiedź w momentach tego bólu, żeby ani na moment nie wkradła się postawa buntu, aby na moment nie przyszedł bunt. Jeszcze taką jedną historię, pamiętam, też właśnie kobieta mówi, diagnoza była makabryczna, bo nowotwór z przerzutami i co ciekawe, ona mocno to zaakcentowała, że szła do tego momentu drogą bardzo intensywnego rozwoju duchowego. Wydawało jej się, że jest naprawdę tak blisko Pana Boga. W grupie charyzmatycznej była, nawet była liderką tej grupy przez jakiś czas. Potem, potem ktoś inny był literem. No, mówiła, że myślała o sobie, że jest gigantem takiego rozwoju duchowego. Stały spowiednik, przewodnik duchowy nagle ta diagnoza i mówi w gabinecie już, kiedy rozmawiałem z tym lekarzem, już czułam nie obrazę na Pana Boga, wściekłość na Pana Boga. Jak mogłeś, Panie Boże, to zrobić? I ona mówi tak, proszę Pana, niech nikt nie myśli, że intensywny rozwój duchowy, jak wszystko jest dobrze, gwarantuje, że jak przyjdzie cierpienie, to idealnie będziemy to cierpienie przyjmować. Niech nikt tak nie myśli. Nie ma zasady, nie ma twardzieli. To, co ci się budzi w tobie właśnie w takim momencie, kiedy taką diagnozę słyszysz, kiedy to, to największe cierpienie dotyka. Wściekłość czułam na Pana Boga. I ona mówi tak, czułam, że to nie pochodziło ode mnie, tylko ode mnie. Czułam, że ktoś jeszcze za tym jest, ale nie mogłam się w żaden sposób od tego wyzwolić i owolić. I trwałam długo. Kochani, ona mówi tak, chodziłam do spowiedzi, spowiadałam się z tego, przyjmowałam komunię. A i tak mój stan był cały czas taki, że byłam obrażona na Pana Boga. I w końcu taki kolega mówi, słuchaj, co się z Tobą dzieje? Przecież ja to widzę. Nie? Ja wiem, ja wiem, on mówi, jaka jest przyczyna, wiem, co to jest za choroba, ale ja boję się o Twój stan duchowy, bo ona mówi tak, on mówi tak, słuchaj, Mario, jeśli teraz by się coś niedobrego z Tobą stało, to ja się bardzo boję o, o Twoje zbawienie. I ona i, on, i on, jej, on jej mówi tak, wiesz co? No, no, no, spróbuj pogodzić się z tym. Ona mówi: Nie mogę. No, spróbuj to Panu Bogu powiedzieć, że godzisz się, mówi, nie mogę. I on mówi: Tak, to wiesz co, zrób to poproś Maryję, Maryję, żeby zgodziła się za ciebie. Za ciebie. I ona mówi: No, nikt jej nigdy wcześniej czegoś takiego nie powiedział. Gigantka duchowa, nie? Ona, ta kobieta. I to mówi, to było w nocy. Wykrzyczała dosłownie do Maryi. Maryjo, ja jestem bezsilna, ja nie jestem w stanie tego zaakceptować, się z tym pogodzić, ale proszę Ciebie, żebyś to... Ty się za mnie zgodziła. Ty za mnie, żebyś się zgodziła. I ona mówi, stało się coś niezwykłego. Ona to w kategoriach cudu nazwała. Ta przemiana, jaka w niej w tym momencie, ale dokładnie w ułamku sekundy. Przemiana, która zaowocowała, czy może objawiła się czym? Niesamowitym, całkowitym, wewnętrznym spokojem. Po prostu spokojem. Czyli jest coś takiego też, że jeśli nawet będzie w nas taki poziom buntu i nie będziemy w stanie wykrzyczeć tej zgody, to mamy jeszcze Maryję. Mi się w tym momencie przypomina, czy zawsze mi się przypomina, czy nie chcę też tego zapomnieć, bardzo ważna wizja świętego Jana Bosko, który widząc Kościół w ogromnym zagrożeniu atakowany, uderzany, a w tym Kościele każdego z nas, płynący w obrazie tego okrętu przed siebie po wzburzonym morzu latarniami, można powiedzieć, morskimi, dla tego okrętu były dwa punkty. Jakie? Eucharystia i Maryja. Eucharystia i Maryja. I to właśnie mamy i tak by się chciało powiedzieć, nie zapominajmy o tym, jaki przywilej mamy właśnie w postaci Maryi, która może to zrobić za nas. Tak jak w kanie galilejskiej. Nie? To ona wyszła z inicjatywą wsparcia tego młodego małżeństwa. A więc yy, korzystajmy z tego przywileju i pamiętajmy, dobrze by było, żebyśmy nie zapominali, nie zapominali o tym. Jeszcze jedna rzecz. Często jest tak, i to są doświadczenia też mojej żony, która jako pielęgniarka wiele lat też posługiwała w hospicjum, która mm, kilka takich przykładów z kilkunastoletniej swojej praktyki, właśnie z tamtej, z tamtej części jej życia pielęgniarskiego opowiadała, że y, odchodziło paru mężczyzn, co ciekawe, mężczyzn, mężczyzn właśnie, niepogodzonych, niepogodzonych z tym cierpieniem odwróconych od Pana Boga. pani, no wszystkim to jest możliwe. To jest możliwe, nie? To nie jest tak, że zawsze każdemu się uda. To jest możliwe. Przy czym najczęściej jest to kolej rzeczy sposobu życia. Jeśli ktoś całe życie żył daleko od Pana Boga, to, to może się to życie jego tak zakończyć. Tylko tyle, że... Proszę teraz popatrzeć... Jakże często obok tych umierających mężczyzn były jego żony, były jego dzieci. Jakże często wszyscy wiedzieli ją też, że to są ostatnie godziny. I żona płacze i mówi, Heniek, no, no niech ten kapłan przyjdzie do ciebie, no wyspowiadaj się, no, no przyjmij tą komunię. No Heniek, to są już ostatnie twoje dni. Nie chcę żadnego księdza, żadnego Boga, nie jest mi to czego potrzebne. I ta biedna żona płacze i rozpacza. I szczerze rozpacza. Bo już nie chodzi o to jego zdrowie, o to, czy mu tam jakiś y, zabieg medyczny pomoże, czy nie. Tylko chodzi o to, że on stoi na krawędzi piekła. To no nie ma żartu. Stoi na krawędzi piekła. Więc ta rozpacz żony bardzo uzasadniona. I płacz, no, no do innych. I ta prośba, no jak mu można pomóc? No dlaczego on nie chce się zgodzić na tego księdza, na, na przyjęcie, na skorzystanie z sakramentu, z na przyjęcie Jezusa? Można zrobić. A więc jeśli jest taka sytuacja, że ktoś tak mocno tkwi w tym odwróceniu się od Pana Boga, to my, widząc tą sytuację, nie możemy być na to obojętni. Co wtedy trzeba robić? Modlić się. Po prostu bombardować niebo. Bombardować niebo. Krzyczeć, prosić wszystkich o modlitwę. Słuchajcie, on umiera, ale jest niepojednany z Panem Bogiem. On umiera, ale jest niepojednany. Bo Pani, tu trzeba wziąć pod uwagę naprawdę z taką no, no, no, pełną szczerością. On stoi na krawędzi piekła. To nie są żarty. Myślę, że wielu z nas czytało tą książkę. Teraz nie pamiętam tytułu, ale chyba tak on brzmiał. Uderzona przez piorun, czy rażona przez piorun. Ona jest teraz taka popularna, ta książka. nie. Ja też ją przeczytałem z jednym tchem, z wypiekami na policzkach, ale też z ogromnym poruszeniem. To nie są żarty, kochani. Piekło to nie jest straszak na niegrzeczne dzieci. Ona też stała na krawędzi piekła i też jakby po konkretne powody podaje tego dlaczego na tego? I ona też właśnie tam w tym swoim przesłaniu o tym właśnie mówi, że to nie są żarty, że po prostu powinniśmy się w piekła bać i walczyć o każdą duszę. I w tym przypadku, jeśli ktoś w takim buncie trwa, szczególnie właśnie umierając w najwyższym cierpieniu, trzeba po prostu bombardować niebo. Panie Boże, pomóż, żeby on się zgodził. Panie Boże, zrób wszystko, żeby on się zgodził. I prosić jak najwięcej osób o to. Ale tutaj od razu, przepraszam, tutaj tak tylko króciutko więc pierwszy punkt to jest ta zgoda. Leczenie nie może być związane z praktykami zawierającymi zagrożenia duchowe, bo tutaj wybrzmiewa to, że my musimy podjąć to leczenie, poddać się leczeniu, ale niestety teraz ostatnio mamy bardzo dużo tutaj to tylko przypomnienie katechizmu Kościoła katolickiego, bo dzisiaj rzeczywiście jest bardzo dużo propozycji, mówimy o schorzeniach fizjologicznych, bardzo że propozycji wspierania się jakimiś alternatywnymi źródłami, metodami leczenia. Ja bym chciał tylko w kilku zdaniach powiedzieć. Bionergoterapia, myślę, że dla wielu z nas to nie jest zaskoczenie, że jest ogromną płaszczyzną zagrożeń duchowych i ktoś może myśleć, że, że jakieś działania tam rąk, które leczą, mu pomagają, a to jest przede wszystkim bardzo skuteczne w cudzysłowie otwieranie się na wpływy demoniczne. I homeopatia, homeopatia, te dwie płaszczyzny, ta druga jeszcze bardziej niebezpieczna, bo taka popularna, bo taka często przez samych lekarzy podpowiadana. Jakby ktoś miał wątpliwości co do homeopatii, to 23 kwietnia, jeśli dobrze tą datę pamiętam, ale proszę w internecie to sprawdzić 23 kwietnia naczelna izba lekarska, siedmiu profesorów z tej naczelnej izby lekarskiej z Polski wydało oświadczenie. Na temat nieskuteczności leczenia metodami homeopatii czy lekami homeopatii. Uwaga! To oświadczenie wydała Naczelna Izba Lekarska. W jednym z punktów, na przykład, jest coś takiego napisane, że przy podejmowaniu leczenia tymi środkami homeopatycznymi pacjent ma najlepsze podstawy do oskarżenia lekarza o zaniechanie leczenia. O zaniechanie leczenia bo homeopatia nie leczy. Nie leczy. Więc jeśli lekarz proponuje leczenie homeopatią, doprowadza do zaniechania leczenia. I to jest najlepsza podstawa do oskarżenia, bo najłatwiejsza do udowodnienia. Na sześcioletnich studiach medycznych ani pięciu minut nie ma wykładów z homeopatii, bo gdyby jakiś lekarz próbował, to wie, że byłaby to największa jego kompromitacja. Jego lekarza. Największa kompromitacja. Żaden szanujący się lekarz ani nie będzie mówił o homeopatii, ani nie będzie jej proponował. Dlaczego wielu lekarzy ją proponuje? To, to już jest odpowiedź jakby na inną płaszczyznę. Ale każdy kompetentny lekarz wie, że to jest po prostu bzdura. I nawet placebo nie jest usprawiedliwieniem, czyli oddziaływanie na podświadomość. Nawet placebo nie jest usprawiedliwieniem. To jest po prostu bzdura. Natomiast to jest jedna płaszczyzna medyczna, ale jest druga płaszczyzna. I ojciec Posadzki, który jest najlepszym w Polsce znawcą tej płaszczyzny, demonologii, jednym z najlepszych w Europie, wyraźnie mówi o tym, że stosowanie homeopatii jest otwieraniem się na wpływy demoniczne. Za tym się kryje okultyzm nie tylko w postaci tego, kto ją wymyślił. Otwórcą twórcą homeopatii był człowiek, który był zdeklarowanym okultystą, czyli człowiekiem czerpiącym z sił demonicznych. Nie tylko dlatego, wpływy demoniczne. Dlatego, że dzisiaj w koncernach farmakologicznych produkujących leki homeopatyczne zatrudnieni są ludzie, którzy się zajmują okultyzmem. Tak, nad produkowanymi lekami homeopatycznymi odprawia się czary. To nie są moje słowa, tylko ojca Posadzkiego. A dla mnie ojciec Posadzki jest autorytetem z tej dziedziny, demonologii. To jest autorytet. Ani ja, ani nikt z nas nie jest specjalistą z tej dziedziny. On jest. Jeśli on to pisze, to dla mnie wystarczy. Więc jednoznacznie musimy to odrzucić, żeby sobie nie komplikować sfery duchowej. Oczywiście proszę się nie obawiać, to nie jest tak, że jeśli przyjmowaliśmy leki homopatyczne albo otwieraliśmy się na działanie bioenergoterapeuty, to jesteśmy, nie wiem, yy, opętani. Nie, spokojnie. Tylko warto przy najbliższym sakramencie pojednania o tym powiedzieć i od dzisiaj do końca życia już tego nie stosować. Od dzisiaj do końca życia już tego nie stosować. Idziemy dalej do naszej metody. Jest drugi punkt. Patrzcie. Tutaj aż trzy razy w naszym jesteśmy przy czwartej pieśni o Słóze Jachwę. W naszym fragmencie są te słowa. Nie otworzył ust swoich. Jak owca nie ma, tak on nie otworzył ust swoich. Bardzo mocno to się w pasji Mela Gibsona w scenie wiczowania chyba realizowało. Milczenie. Milczenie. Milczenie. Nie wypowiadanie narzekań, nie użalanie się nad sobą. Po prostu zaciśnięcie zębów, milczenie potwierdza zgodę. Pani, bo o co chodzi? Popatrzcie, może być nawet tak, że w którymś momencie cierpiąc, wiem o tym, że przeciwstawienie się buntowi musi się związać ze zgodą. Wykrzykuje, Panie Boże, godzę się, godzę się, przyjmuję to cierpienie. Ale za chwilę idę i z kimś rozmawiam. Jak ja cierpię, o jak mi niedobrze, o jak mi przykro, ojejku, wszystko się na mnie zwaliło, ojejku, nikt mi nie pomaga. To nie jest zgoda. To nie jest pełny akt zgody, to jest tylko zgoda w słowach. Jeśli ja wykrzyknę zgodę, a jednocześnie tyle słów dookoła... Bardzo często, kochani, rzeczywiście są to jakby słowa zamierzone, żeby innych też obarczyć tym moim cierpieniem i oczekiwać współczucia. Ja bardzo przepraszam, panowie, łamię tutaj męską solidarność, ale to częściej my jesteśmy właśnie takimi cierpiętnikami, gdzie chcemy, aby cały świat wiedział, jak to strasznie my cierpimy. Kobiety dziesiątki razy przekraczają nas, przewyższają nas umiejętnością właśnie takiego cierpienia. Ale to nie jest jakieś oskarżenie takie od po prostu, tylko to wynika z natury. Natura kobiety bardziej je predysponuje do znoszenia cierpienia. Natura mężczyzn mniej nas predysponuje. My jesteśmy bardziej wytrzymali na wysiłek fizyczny, bardziej wytrzymali na... No, przede wszystkim na wysiłek fizyczny, ale jeśli chodzi o cierpienie, to jesteśmy mniej wytrzymali. Dlatego nam jakby bardziej jest potrzebne przypominanie, że to użalanie się nad sobą w cierpieniu nie jest chrześcijańskie. Nie jest cierpieniem z Chrystusem. A więc milczenie. Kochani, milczenie w pełnym znaczeniu tego słowa. Po prostu zaciskamy zęby i koniec. Patrzcie, że musi być to bardzo ważne, skoro Izajasz aż trzy razy w tym krótkim fragmencie o tym powiedział. Że w tym ideale cierpienia, który realizował Jezus nie otworzył u swoich, jak owca nie ma, tak On nie otworzył u swoich. Czyli to milczenie jest potwierdzeniem zgody i potwierdzeniem, że ten mój akt zgody jest rzeczywiście aktem sięgającym do najgłębszego zakamarka mojego wnętrza. I to właśnie jakby jest ten ideał, który Jezus nam pokazał. Pamiętam, nieraz żona przychodziła ze szpitala, mówiąc o jakiejś osobie cierpiącej właśnie w tym stanie terminalnym, używała takiego zwrotu, który mnie na początku szokował. Jak ta pani pięknie cierpi. Ja sobie myślę, no jak można pięknie cierpić? No kobieto, co ty mówisz? Nie choroba nowotworowa, umiera. Jak ta pani pięknie cierpi. Pięknie cierpi. Ale niestety, przeszłam znowu, to najczęściej pani, nie? najczęściej kobieta i to, koni. Co jest piękne? Bardzo często właśnie taka zwykła, prosta, niewykształcona kobieta, która całe życie pracowała, wykonywała swoje po prostu obowiązki stanu, nigdy nie narzekając na swoje życie i tyle, Nie jak ta pani pięknie cierpi. Ja mówię, no, no jak, jak można pięknie cierpieć? Dlaczego tak mówisz? Co tam jest pięknego? No właśnie to. Przecież ona umiera, przecież ona strasznie cierpi. Nie narzeka, nie użala się nad sobą. A jak przyjdzie pielęgniarka i powie... Czy pani czegoś potrzebuje? Nie, nie, się Naprawdę, na prawdę wszystko. Tylko, nie, tamtej pani pomoże, ona bardziej ode mnie cierpi. A przecież ona umiera, ta umiera. Nie? Więc rzeczywiście można być takim aniołem cierpienia właśnie ta, przez taką postawę. Niezależnie od tego, czy ta osoba tą zgodę wypowiedziała, czy nie, to już nie jest nasza sprawa, ale właśnie to, że ona w ten sposób na zewnątrz to okazuje, tą zgodę, przez właśnie taką piękną postawę, cierpienia, milczenia, niepokazywania przez słowa tego, co się przeżywa. No i jest jeszcze trzeci punkt. Został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Kochani, bardzo mocno, ja myślę, że też tutaj naszego środowiska mocno on dotyczy. Co to jest, kto się przejmuje jego losem? Zgoda na samotność. Zgoda na samotność. Milczenie, wcześniej zgoda, ale też zgoda na samotność. Y, y, uczucie samotności potęguje się w cierpieniu. To jest nieuniknione. Zobaczcie, że nawet można będąc, no nie wiem, z wysoką gorączką chorym na grypę, leżąc w swoim łóżku, w swoim mieszkaniu, pośród swoich bliskich, można czuć się bardzo samotnym. Można, prawda? Nawet można mówić, no, no jaki ja jestem samotny. Oni tam za drzwiami się kręcą, chodzą, różne rzeczy sobie wykonują, nikt tutaj drzwi nie otworzy, nikt nie zapyta, można na bardzo wysokim poziomie odczuwać tą samotność. Już pomijam taką sytuację, gdzie jest to ktoś ze starszych naszych bliskich, jakaś, jakaś starsza ciocia, która mówi całymi tygodniami tam w tym swoim mieszkaniu siedzę, nikt mnie nie odwiedza, nikt do mnie nie przychodzi, nikt do mnie nie zadzwoni. Nierzadkie sytuacje. Już pomijam, ale przecież można cierpiąc być samotnym pośród bliskich we własnym mieszkaniu. Niech nikogo to nie zaskankuje, bo Samotność zawsze występuje przy cierpieniu i potęguje się przy cierpieniu. Można tak powiedzieć, z drugiej strony, właśnie ta potrzeba przy cierpieniu, potrzeba posiadania kogoś bliskiego obok siebie, nie? bardzo się potrzebuje bliskości tej drugiej osoby. I jeśli ono jest, to uczucie samotności, wynikające też z tego, że no po prostu jest jakaś obojętność u tych innych osób, to też trzeba się na to zgodzić. Też trzeba powiedzieć Panie Boże, nie jest łatwo, jest naprawdę przykro, ale godzę się na to, ale godzę się na to. Cały czas przypominam, że to jest ideał, a jednak trzeba się na nie zgodzić. To jest ideał: zgoda na cierpienie, czyli odrzucenie tego buntu, milczenie i zgoda na samotność. Ale, ideał, wzorzec, ale jest możliwy do zrealizowania. Dlatego, że Jezus go zrealizował i jeszcze z jakiegoś powodu jest możliwe do zrealizowania, już tutaj mówię o każdym z nas. Dlatego, że mamy Jezusa. Że mamy Jezusa. Że nigdy nie jesteśmy w cierpieniu nawet takim, który jest na najwyższym poziomie. Nigdy nie jesteśmy sami. Jak, jakby z tego wniosek płynie, Że bez Jezusa my tego ideału nie zrealizujemy. Nie kombinujmy. Nie zrealizujemy tego ideału. Nie ma takiego człowieka, który by o ludzkich siłach Szczególnie cierpienie na najwyższym poziomie potrafił tak znieść. Nie ma takiego twardziela. Taka jest po prostu ludzka natura. Natomiast zwróćcie uwagę na to, ile przykładów moglibyśmy wskazać właśnie takiego giganta w cierpieniu. Pewnie Jan Paweł drugi też. Który właśnie dlatego urósł do takiego poziomu, takiego giganta w cierpieniu, że był tak blisko Jezusa że cały czas to życie, tak jak Święty Piotr powiedział, cały czas to życie, chociaż to nie gwarantuje, jeszcze raz to podkreślamy, nie? To życie duchowe nie gwarantuje rozwój duchowy, nie gwarantuje tego, co się stanie w ostatnim momencie. Dlatego patrzcie, jak ważna jest owa modlitwa zdrowa Mario, w której części końcowej jest módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czyli jaka to jest inwestycja, profilaktyka na te najtrudniejsze chwile, odmawianie różańca, nie? Mówienie już dzisiaj, żeby szczególnie Maria była obecna w tych najtrudniejszych momentach śmierci, bo to może być niekoniecznie biologiczna, to może być duchowa moja śmierć. Teraz umieram, nie? I teraz wcześniej być może modliłem się właśnie o to, żeby Maria była. Więc też inwestowanie poprzez modlitwę różańcową w to, co się wydarzy w tych najtrudniejszych chwilach. Ale właśnie dlatego że Jezus tak to zrealizował i że my jesteśmy Jego uczniami. Idziemy życie, drogą życia sakramentalnego. Z Jezusem jest to możliwe. Bez Jezusa nie. Bez Jezusa nie. Ale z Jezusem jest to możliwe. Zrealizować ten ideał właśnie w takim stopniu. Tak jak On to zrealizował to już jest wystarczająca i recepta, jakby i motywacja, żeby się nie zmarnowało, żeby nie było destrukcyjne, tylko konstruktywne, żeby jak najwięcej owoców z niego było. Ale kochani, jest jeszcze jedna motywacja i to już jest, to już jest końcówka. To jest ta sama czwarta pieśń o Słudze Jachwę. To jest ciąg dalszy. Dokładnie ciąg dalszy. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po rękach swej duszy ujrzę światło i nim się nasyci. Zasny mój sługa, ustawiedliwy wielu ich nieprawości on dźwigać będzie. Patrzcie, czy nie kojarzy nam się tutaj po rękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Czy nie kojarzy nam się tutaj, no właśnie, to co wypływa z historii doświadczeń śmierci klinicznej. Wiele osób śmierci klinicznej przeżywa to wyjście z ciała, to przejście przez tunel, to spotkanie bliskich zmarłych. Ale każdy z nich mówi, że największą częścią tego doświadczenia jest ujrzenie światła. Największą częścią tego doświadczenia jest spotkanie ze świetlistą istotą. Niektórzy mówią, że jest to Bóg, niektórzy mówią, że jest to Anioł, niektórzy mówią, że jest to Jezus. Ale to spotkanie napełnia taką mocą, że ci wszyscy wracający po doświadczeniach śmierci klinicznej przewartościowują całkowicie swoje życie. I wszyscy mówią, że to właśnie dlatego, że spotkali tą świetlistą istotę. No, no można, można też to brać, ale co tutaj przede wszystkim Izajasz mówi? Po rękach swojej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. To, co łazasz po śmierci. Od razu ona Abrahama. Bo czym jest piekło? Albo inaczej. Co jest istotą piekła? Ciemność. Ciemność. I to jest ciemność niewyobrażalna. Skąd to wiemy? Bo Jezus powiedział. Wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tylko, kochani, jak ktoś chce mieć malutkie doświadczenie ciemności, to niech przyjedzie do nas, na ziemię lubuską, i komiędzyrzecza jest tak zwany Międzyrzeczki Rejon Umocnień. To jest trzydzieści kilka kilometrów podziemnych tuneli wybudowanych jeszcze przed II wojną światową, które miały stanowić właśnie taką linię umocnień, które w tej chwili są też rezerwatem nietoperzy. Miałem okazję tam kiedyś być z synem, przewodnik idzie z latarkami i w pewnym momencie w takiej bardzo dużej sali podziemnej przewodnik mówi, ja teraz proszę zgasić wszystkie światła. Żadnych komórek nie zapalać, żadnych tarcz od zegarka nie zapalać, żadnych latarek. I tam dopiero można zobaczyć, co to znaczy całkowita ciemność. Całkowita, bo w piwnicy aż też światło zgaśnie, nie? Ale nagle tak delikatnie, gdzieś tam jakiś promyczek z jakiegoś tam brudnego okna i troszeczkę tej jasności jest. Ale taka ciemność, gdzie zero światła, od razu jest panika. Od razu jest panika, stoisz, to myślisz, kurczę, jak pół metra nogę przestawię, to mogę takiej jakiejś studni wpaść, nie? Może jakiś szczur, może jakaś dziura... No panika niesamowita, ale to jest taka ciemność. noże można kroić. Nic nie widać. Istotą piekła jest ciemność, ale coś jeszcze. Odrzucenie, nie? Odrzucenie od Pana Boga i ciemność. Dlaczego ciemność? No bo nie ma światła. Tego właśnie światła. Natomiast istotą nieba, zbawienia, zbawienia życia wiecznego jest światło. Jest światło. Źródłem tego światła jest, jest Jezus. I to jest takie właśnie światło. Pełne, życiodajne. Pełne. Tutaj nie mamy wyobrażenia takiego właśnie światła, przenikającego, przechogarniającego, ale przede wszystkim emanującego dobrem, miłością. I to niewyobrażalną miłością. Też niewyobrażalną. Taką stuprocentową pełną miłością. A więc co tutaj Izajasz mówi? Co ma być motywacją? Przepraszam, kochani, to dziwnie zabrzmi. Umierasz się od razu? niebo, żadnego czyśćca. Żadnego czyśćca. Poważnie. Nie. Jest dogmat o czyśćcu, tylko jeśli dotknie nas cierpienie, nie daj Boże, na tym najwyższym poziomie, i tak je przeżyjemy, to realizujemy czyściec na ziemi. Tak, tak. Realizujemy czyściec na ziemi. To jest przywilej. Jakieś choróbsko. Jakieś nie daj Boże makabryczne choróbsko. I mamy szansę przeżyć czyściec na ziemi. Proszę popatrzeć na tego dobrego łotra. bandior, który 58 lat swojego życia straszne rzeczy robił, 3 godziny umierał. I niebo, Jezus powiedział, dziś ze mną będziesz w raju, od razu niebo. Właśnie dlatego, że po pierwsze, przez te trzy godziny, makabryczne cierpienie na najwyższym poziomie. I zgoda na nie. I przyjęcie tego cierpienia. Zgoda, bo nie było buntu, nie tak jak u tego drugiego. Od razu niebo, czyściec na ziemi. Parę godzin wystarczyło. Dlatego, że takie wielkie cierpienie. Parę godzin wystarczyło. Nie, jaka tutaj jest jakby dla nas radość, że ja, ja nie wiem, jak ja będę umierał, ale naprawdę jest moim marzeniem. Że gdybym, nie daj Boże, umierał w chorobie nowotworowej i miał tą szansę, w cudzysłowie, strasznie cierpieć, tak fizjologicznie strasznie cierpieć, to moim marzeniem jest, żeby umieć właśnie to zrealizować, zacisnąć zęby, pogodzić się, powiedzieć pani Boże, dobrze, przyjmuję to cierpienie, przyjmuję, oddaję się Tobie, ofiarowuję to cierpienie za najbliższych w paputkach do nieba. Od razu, naprawdę. Tu realizujemy czyściec. Właśnie, na no jeszcze jedną rzecz, bo mówiłem, że do tego się odwołamy. Dlaczego papież Benedykt mówi o tym, że ten stosunek cierpienia, nieakceptacja cierpiących jest no, czymś najgorszym dla tego świata, jest okrucieństwem. Bo ta ideologia eutanazyjna, ta ideologia eutanazyjna właśnie to ludziom odbiera. To ludziom odbiera. Odbiera ludziom możliwość przeżycia czyśćca na ziemi. Co będziesz cierpiał? Możemy ci ulżyć, umierasz. Odbiera się ludziom możliwość przeżycia czystca na ziemi, prawda? Ale coś jeszcze, patrzcie, patrzcie. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Miesiąc temu w mojej miejscowości umierała młoda kobieta, rówieśniczka mojej żony. Znaliśmy ją z kręgu naszych znajomych. Była nie przyjaciół, ale znajomych była to osoba. I już wróciła z kliniki, przerzuty. Rzeczywiście ostatnie tygodnie życia była w domu, chciała być w domu. Mąż też chciał, żeby ona była w domu. I w pewnym momencie, bo żony koleżanka do niej chodziła, do tej posługi hospicyjnej do domu i w pewnym momencie żona mówi, wiesz co, Wioleta mówi, że to już są ostatnie dni. To już są ostatnie dni. Bo pielęgniarki, które asystują przy umieraniu, no, potrafią często no, naprawdę idealnie no, Zapowiedzieć, kiedy nastąpi ta śmierć. Nie? To już są ostatnie dni. Od tego momentu, jak ona to powiedziała, jeszcze 3,5 tygodnia upłynęło. I ona mówiła: Słuchaj, jak ona strasznie cierpi. Jak ona strasznie cierpi. I powiem ci, że ona mówi tak: Widocznie komuś jest to cierpienie potrzebne. Widocznie komuś jest to cierpienie potrzebne. Bo naprawdę my wszyscy wiedzieliśmy, że jej ono nie było potrzebne. To była wspaniała rodzina, szlachetne małżeństwo, szlachetni rodzice. Bardzo szlachetnie, Słuchajcie, bo wcześniej, wiele lat wcześniej zmarła jej siostra, zostawiwszy dwoje malutkich dzieci. I oni ze spokojem te dzieci przyjęli, przysposobili, wychowywali te dzieci właśnie jej siostry. On jest szefem akcji katolickiej w naszej miejscowości. Bardzo dużo działający przy kościele. Bardzo zasne małżeństwo, naprawdę. Więc ona nie potrzebowała tyle cierpienia, Pan Bóg jej jakby nie dawał tego, tej możliwości odpływania jej grzechów, bo ona tego nie potrzebowała. Ale że mówiła, widocznie ktoś tego potrzebuje, tego jej cierpienia. Dużo było modlitwy przy niej, dużo osób przychodziło na tą modlitwę i ona tak żona mówi, wiesz co, być może ktoś właśnie z tych przychodzących na tą modlitwę potrzebował tej ofiary, tego cierpienia. I kochani, właśnie mnie osobiście też mocno to motywuje. Zacny mój sługa osprawiedliwi wielu. Ich nieprawością, dźwigać będzie... Rozumiecie, jakie przesłanie z tego płynie, że ten jeden umierający, ciągle mówię o tym najwyższym poziomie cierpienia, czyli powiedzmy jakaś tam choroba nowotworowa, cierpi na takim poziomie, że malutka cząstka tylko była potrzebna na to, żeby zrównoważyć te jego winy. Malutka cząstka z tego jego cierpienia, z tego jego ofiary, Czyli zostaje ogromna nadwyżka. I tak jest w przypadku każdego cierpiącego, który tak pięknie z Jezusem cierpi. Zostaje ogromna nadwyżka. To ta nadwyżka właśnie jest potrzebna do tego, o czym Maria powiedziała. Świat potrzebuje pokuty zadośćuczynnej. Świat jest tak zagrożony, że potrzebuje pokuty zadośćuczynnej. Ja dzisiaj, patrząc na tą rzeczywistość wokół nas, Tobie mówić, że ludzie, kochani, ten świat już się dawno powinien zawalić, jeśli chodzi o poziom grzechu. O poziom grzechu, nie? A szczególnie ta cywilizacja europejska dawno powinien się już zawalić. Dlaczego się jeszcze nie zawalił? No właśnie, bo tych kilkunastu umierających, cierpiących na chorobę nowotworową, akceptujących to cierpienie, trzyma ten świat w kupie, w cudzysłowie. Trzyma jeszcze ten świat. To oni są takimi Chrystusami, którzy podtrzymują ten świat, bo taka nadwyżka z tego zostaje. Dlatego jest tak ważne to, co właśnie ksiądz Pratt Nowareze propagował, żeby nie zmarnowało się cierpienie. Żeby każde cierpienie wykorzystywać. Każde cierpienie, każdy ból, żeby wykorzystywać. Za siebie obiorować i za innych. Natomiast, przecież każdy z nas wie, zacznę mój sługa usprawiedliwi wielu, że ci inni, którym powinniśmy tą nadwyżkę dawać, to są najbliższe osoby z naszej rodziny. Czyli najpierw współmałżonek, potem dzieci, jeśli jesteśmy w starszym wieku, to wnuki, najbliższe osoby z rodziny. I to już by wystarczyło. Popatrzcie, jeszcze raz do tej ideologii autonazyjnej się odwołuję. Przepraszam, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Holandię, ona jest jednym z takich sztandarowych przykładów poziomu zepsucia tkanki duchowej. Ona już jest tam prawie całkowicie zniszczona. No, ale nie dziwmy się, jeśli powiedzmy w jednej rodzinie składającej się z kilkunastu albo z kilkudziesięciu osób jest starszy człowiek, który cierpi z powodu starości, różnych przypadłości starczych, cierpi, ale nagle mu się to cierpienie skraca, eliminując go. A gdyby on do końca z tym cierpieniem został, to przecież to jego cierpienie jest w stanie uratować tych kilkanaście osób, uratować ich kondycję duchową, nie? i ich uratować od zagłady wiecznej. Niestety oni go wyrzucają, oni go eliminują. Wyrzucają do śmietnika taką wartość cierpienia. Swobódek humanitarnych. Przecież to jest diabelstwo. Nie, właśnie z tego punktu widzenia to jest diabelstwo. Więc dlatego nie dziwmy się, że nie mając tej społeczności takiego środowiska, przepraszam, takiego zaplecza w postaci tego cierpienia, są w stanie dojść do takiego poziomu zniszczenia duchowego. To już jakby są efekty tego. Nie? Natomiast mając taką osobę, jedną w rodzinie. Mamy najcenniejszy skarb. Najcenniejszy skarb, taki, taki nasz kochany dziadek, cierpiący, modlący się, to jest reaktor. Reaktor dosłownie atomowy tej mocy duchowej, która rozprzestrzenia się na dzieci, na wnuków, na prawnuków, na całą rodzinę. I on jeden potrafi rzeczywiście uratować całą rodzinę, o pełni wielu. Właśnie tym cierpieniem zaakceptowanym, przeżywanym z Jezusem. Wśród naszych przyjaciółek jest taka Danusia, która w tej chwili ma u siebie tatę, ma 87 lat, już rzeczywiście jest bardzo poważnie schorowany. Yy, nastawia budzik na, na czwartą 30, o wpół do piątej się budzi. I dał mi się na często mówi, tata, po co ty tak wcześnie wstajesz? Ale on, rzeczywiście niewiele się już może ruszać. Z łóżeczka schodzi, ubiera się elegancko, zawsze sprawacie, 87 lat, słuchajcie, zawsze sprawacie, siada na fotelik, a przy fotelu, znaczy przy szafce. Ma listę wszystkich z rodziny, dzieci, wnuków, prawnuków. swoje rodzeństwo, swoje kuzynostwo i od rana, dlaczego, dlaczego ten budzik tak wcześnie nastawia? Bo on mówi, muszę zdążyć ich wszystkich odmodlić. Jakbym później stało, to nie zdążył. Zaczyna od brewiarza, a potem koronki, litanie, rzańce, koronki, litanie i każdego z nich obmadla. Ob ob ob Panie, czujecie jaka, jaka to jest perła w takiej rodzinie? Jaki to jest skarb? ten nieproduktywny dziadek, ktoś mi mógł powiedzieć, nie? Ale to jest najcenniejsza wartość tej rodzinie. Te jego modlitwy połączone z cierpieniem i z takim zaakceptowanym cierpieniem. To jest reaktor takiej energii duchowej dla całej tej rodziny, bo ten prawnuczek, czy tam ten drugi prawnuczek, dawno do Kościoła przestał chodzić, dawno przestał się spowiadać, ale ten dziadek to wszystko w kupie trzyma. Ten dziadek jakby wręcz gwarantuje zasną i słucha wielu o nieprawości, nieprawości, on ich dźwigać będzie. Pani, teraz no, no, do czego zmierzamy? No właśnie do tego, że każde nasze cierpienie, nawet jeśli ono właśnie wynika z tego, że coś nam się w małżeństwie burzy, ma dokładnie taką samą moc, ma dokładnie taką samą wartość. I to jest właśnie to, co mówiłem, że w tych świadectwach się wiele razy, w tych świadectwach w tej mojej książce o małżeństwie, tej drugiej miłości i służba małżeństwie, kilka takich świadek jest, takich właśnie mocnych, to, to są te, te przykłady, które dają nadzieję, że tak, przeżywane cierpienie. Jak oni, my, my jesteśmy 27 lat w małżeństwie, to nie jest tak, że w naszym małżeństwie jest idealnie. Pamiętam, gdzieś tak dwa tygodnie temu mieliśmy taki malutki kryzysi. Poobrażaliśmy się z żoną na siebie. Tak, że dwa tygodnie to trwało. No było bardzo przykro, naprawdę. My na szczęście przyjęliśmy jedną zasadę. Nawet jak się bardzo mocno pokłócimy i tak śpimy razem. A ponieważ mamy duże łóżko, więc można od siebie uciec. Ja na jednym końcu żona, na drugim. Kodrę mamy wielką, więc i tak się przykryjemy, nie? odwróceni plecami, obrażeni na siebie, nie? Ale jest przykro. To ja nawet wtedy od razu to Panu Bogu mówię. No pewnie, że to nie wystarczy powiedzieć zgadzam się i umywam oczki, nie? Ty zrób pierwsza ten krok, nie? No pewnie, że nie. No to, co powiedzieliśmy przed przerwą moje. Działanie jest też bardzo ważne. Ale ten moment, kiedy zasypiam właśnie z tą przykrością w sercu, od razu to mówię, Panie Jezu, dobrze, no, no jest ciężko, jest przykro, jest nieprzyjemnie. Jutro postaram się zmienić, dobra, ale dzisiaj jest jeszcze przykro. Oddaję to Tobie, od razu, Panie Boże, godzę się i oddaję. I co ja wtedy mówię, od razu to mówię, naprawdę, kochani, i ofiarowuję w intencji żony i dzieci. I ofiarowuję w intencji żony i dzieci. I naprawdę, każdy ból, każdą przykrość, każdą trudność, nawet jakiś problem w pracy, coś tam może zazgrzyta z dyrektorką, wracam troszeczkę wkurzony, też mówię, no jest mi przykro, ale... Panie Boże, godzę się na to i ofiarowuję w intencji żony i dzieci, w intencji żony i dzieci. No mamy za kogo to? Bo tutaj jest mowa, zasnę mój sługa o wielu. No ale jeszcze raz podkreślam, tych wielu dla nas to są nasze najbliższe osoby. Więc pani, to daje nam naprawdę cudowną perspektywę, tak jak tutaj te świadectwa pokazują, tak jak też Andrzej mówi, ten, ten piękny ruch wiernych serc. Co z tego, że pocierpimy, przepraszam, przepraszam, to zabrzmi tak może mocno. Pocierpimy te 30-40 lat. Ale co to jest? 30-40 lat w porównaniu z wiecznością. Bo cały czas to miejmy na uwadze, nie? że tutaj walka się toczy o wieczność. O wieczność. O moje zbawienie, o zbawienie współmałżonka. Tu się walka toczy o wieczność. I jeszcze o jednej rzeczy. Na koniec już. O jeszcze jednej rzeczy pamiętajmy. Że my szczególnie jesteśmy uprzywilejowani właśnie tym wsparciem Jezusa. Szczególnie jesteśmy uprzywilejowani. Ja też bardzo lubię ikonę Świętej Rodziny. Tutaj ona jest znowu z nami. Jeszcze raz powiem to, co lubię mówić, patrząc na, świętą, na ikonę Świętej Rodziny. Że dla mnie to nie jest tylko ikona Świętej Rodziny. Wlekoś mnie wam te nauki na temat małżeństwa to lubię podkreślać, że dla mnie to jest ikona sakramentu małżeństwa. Ikona sakramentu małżeństwa. Bo sakrament małżeństwa to jest mąż, żona i Jezus. Do Kościoła przychodzi nas dwoje, narzeczona, narzeczony. Ale z Kościoła wychodzi troje. I co jest piękne właśnie w tym przymierzu małżeńskim, że Jezus z nami jest zawsze i do końca. Jezus jest wierny. To jest jeden z największych przymiotów Boga. Bóg jest Bogiem wiernym. To tylko my głupiejemy i coś tam babramy w małżeństwie. Jezus jest wierny zawsze w tym przymierzu. I nawet inaczej. Jest nas troje. To jest istota sakramentu małżeństwa. Wchodzi do kościoła dwoje, wychodzi troje. I Jezus jest zawsze z nami. I nawet jak odejdzie mąż, to żona nie zostaje sama. Zostaje z Jezusem. Jest nastroje, więc mąż odejdzie, zostaje żona i Jezus. Jest nastroje, żona odejdzie, zostaje mąż i Jezus. Nigdy nie zostaje się samemu. Jeśli my mówimy o tym, że ideał cierpienia jest możliwy do zrealizowania z Jezusem, tylko z Jezusem, to my, kochani, my małżonkowie, mamy to na piśmie, że Jezus z nami jest. Bo to jest istota sakramentu małżeństwa. Żadne inne osoby, wspólnoty nie mają tego przywileju. My to mamy na piśmie. To jest jakby u nas najczyście, jak może być. Bo Jezus z nami jest zawsze. Dlatego można to cierpienie tak przeżyć. Można ten owoc osiągnąć. Zbawienie nasze, zbawienie współmałżonka, zbawienie dzieci. Można mieć pewność, że, że, że to tak przeżyjemy z Jezusem. To nas uprawnia do tego, żeby mówić, że można mieć pewność. Jesteśmy szczególnie właśnie dzięki temu, że Jezus z nami jest. To jest istota tego przymierza, to jest istota tego sakramentu. Więc, kochani, ja nie wiem, jak dalej będzie moje życie małżeńskie wyglądało. Na razie jest nie najgorzej. Ale jeśli byłoby źle i miałbym kolejne jakieś tam etapy życia być w samotności, z samotności. To jeszcze raz to mówię. To cóż to jest, te 20, 30, 40 lat? Naprawdę, cóż to jest? W porównaniu z wiecznością. Tu się gra, toczy o wieczność. Amen. Nie ma pytań, nie ma pytań, nie ma pytań, nie ma pytań. To jest przywilej rekolekcji, to jest przywilej rekolekcji, że można pytania zadawać Panu Bogu przed Najświętszym Sakramentem. Jak ktoś ma pytanie, proszę bardzo do kaplicy. Tu na górze, nie tam, do tamtej, tu na górze. Przed tabernakulum, na kolana i pytanie do Pana Boga. Dobra? I do niedzieli macie czas. Patrzcie, ile pytań i odpowiedzi można uzyskać. Przed Najświętszym Sakramentem. Amen. Idziemy spać.